Czy tu się coś nagrywa? A jak będzie patrzął przez oko? Bruno, powiedz coś, to... Ale zamierkło.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 sama sam, samo momentum Mo, Może ciszej I... krzyczeć. Tak, myślę, że delikatnie. Tak. Happy happy. Tak. Krzysztof, je, coś takiego na trzy głosy Aha. i tak dalej, myślę, że to Dobrze, bardzo pomogło. Tamacie dobry pomysł. Dobrze, zaczęłam jak to widziać. Spotk spotkamy się, spotkamy się. Wygląda się wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, mamy, wszystko jest obgadane od od półtora miesiąca robimy tą imprezę, mówiąc szczerze, prawie. Tak, Więc zaczynamy. natężenie, jak gdyby tak. ostatnie parę dni. Tak, tak. tak ja dobrze. również Barnaba i Emilia e, chciałam wspomnieć o nich, e, uczestniczą w tej całej konspiracji. Chociaż Mimo, ich nie ma. Iż, ich nie ma w Dawlinie, także. Tak, tak. Że... Emilia Ode... Łomżyń, a Barnaba Barnabing. Tak, Barnaba, yes, yes. Just some guys. Dobrze.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 Bro, mój swoince obudź i wracają już, bo to twoje się do jest. Miałem cię za dzień i za rękę miało. Nastarzajemy się, ale jedno jest. Są twoje urodziny Żyj, kochany, ze sola. lat Zdrowy, szczęściu i miłości Z Panem Bogiem Za Pan Brat Szymon, jak zwykle, tu mas dobry tembr głosu Zrób jakiś <tum> introduction, a ja polepiej jestem agaty Sto lat, sto lat żyje, żyje nam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 Się, jest, jest, jest, jest. E, no I się rozgrzewa. Nagrzewa się. Jesi, jesi. no Janek za chwilę do nas wróci. My już wszystko przygotowali. Jest są jaja, kabanosy i dużo wina, więc chodź, chodź do nas. Pokaż masz jakieś zęby? Bo powiem sam pokaż. Ale wszystkiego dobrego wujkowi. Czy mone kiedyś mi 30kę? Dawno już. Dlaczego?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 To był parę lat temu Tu e też taki stary jesteś już? No, no, no, dokładnie A no, gdyby nie ta broda, to bym pomyślał, że z 20 masz No, Bruno przyszedł tutaj coś halo. Zamieszać? No. Zamieszać w towarzystwie ano. Też chciałbyś sobie coś zagadać? A kiedy twoja trzydziestka będzie? No jeszcze trochę, jeszcze 9 lat i a, będzie ponad... a, a co będziesz robił na tej 30? No w każdym razie Bruno. moja 30 przebiegała dosyć hucznie, chyba przyszło około 60 osób do takiego małego e, domu. Tutaj w Finlandii czy tu, w Gdańsku? Tutaj, tutaj w Finlandii tutaj. I pamiętam z ostatniej swoich urodzin w Trójmieście w Polsce w ogóle. Nie pamiętasz? A czy w ogóle sensie, nie wiem, które to nie wiem, które to było, Aha. pewnie jakieś z złe... czwarte może?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 myślami do tego, w którym roku się urodziłem, żeby ustalić, ile ja mam lat. Tak, tak. Ja, ja po prostu przestałem liczyć ten czas. Więc no. myślę, że może tutaj e, bardziej o to chodzi, że e, nie wiem, ale tak, też tam tak miałem, że musiałem sobie parę razy poiszczyć zaraz, zaraz, ile ja mam no, lat. Ja więc, mam jak to jak cały, się cały czas. Się w tym, w tym, to będzie tyle. Przy okazji matematykę można było sobie powtórzyć. Nie? No, piekło... takie o, ćwiczenie no, intelektualne. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Tu są lewi się modeda, kto rodzi się na redaktora. Tak. Redaktor podobny do ojca. Też to, ok. to jest twój ojciec prawdziwy. No dobra, tak. przepraszam, wyłącz na chwilę, bo może da ci mordę. Dobra. są twoje urodziny. Wszyscy sto lat nam są ży. Możeszem i żyję Czemu wróżę odnaszcisz? Ania, Ania chodź. Najpiękniejsza, ja dzisiaj... najpiękniejsza przedstawicielka ja Polski Wschodniej. Śpiewam, ja tak, najpiękniejsza Mnie przedstawicielka Polski Wschodniej. Chciałbym się zpytać, jaki repertuar masz na dzisiaj? Co będziesz śpiewać? Tylko tyle? tyle?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 stegrat. Szampan się, By to as tu moc. Goście stoją już, By za zdrowie wypićtwę. ze i orkiestra głośno gra Mosto la cisz, spiram inat vom licht Karolina, dice przepiękna grzybka, przepięknie ubrana. Chcesz się spytać? Tak, lud, prowadłem sięą narodu. Karolina, chcę mi się spytać. Twoja 30, jak to się odbyło?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 i w tym Westwood jest taki mega poznadziejny nightclub. Mm -hmm. Tak, że są chodzą, a samy, nie wiem, Polatki, gdzie tam w ogóle jakoś zarżnęli na tydzień wcześniej w tym w parku Fairview obok. No nagrywam cały czas, tak, tak. <laughs> I ja mu że to będzie tam. I ja mówię, nie wierzyłam. Nie, nie, nie, na, nie wierzyłam, ale naprawdę on mówi, nie, no, musimy iść, bo tam już wszyscy są i praktycznie wchodziliśmy już do samego środka a, więc ja myślałam, że on mnie nabiera, ale nie i, i, i, a, i a, mega a, się wkurzyłam na niego <śmiech> no tam... kurwa, no, żeśmy się, się pokłócili i było bez nas już tam a, wchodzimy, a, wchodzimy no i prawie przed wejściem mówi nie, no nie, to nie jest tutaj, nie? no i było to w mieście Pinguarionie ale było to takie już kurwa, no dobra ale ogólnie to, to dobre wspomnienia, tak?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 Totem eh, wracamy, wracamy po fili. To podcast nie tylko la orłów. <laughs> Jiena, ich steh das nicht steh, nie wohl o tu! Kamien już możesz wyskoczyć. Kamien yeah, yeah, yeah. już może rozskoczyć. Kamien możesz wyskoczyć spod stołu. Może ty... Boże. Ba, ba! Chwała! Chwała! Spłuciłem! zmów w iżczenia żymi prośę od nas dziś. dziś są twoje urodziny gdzie kochane ze stoła z łow i miłości zdanem bojem za pan brat czy są twoje Estolant no són ci Moc prezentów i życzenia Przyjmij proszę o ności Grzegorz w apałach, czyli Grzegorz Krzychu... Chciałem się spytać, dlaczego ja suis satanym szoku, bo Przez chwilę przyszedłeś e, Ponieważ się okazało, że moi przyjaciele zrobili mi e, Niespodziankę O przyjaciele to o... za duże słowo Dobra, no, e, przyja... no. no. Przyjaciele <susurï> <susurï> zrobili mi ten e, Przyjaciele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 szykowałem się na trzecią, a mm -hmm. że mały akurat nie chciał spać, to dłużej się przyszedłem z nim. No właśnie. Mija już prawie w do siódmej i tyda... <laughs> my tutaj wszyscy już wszystkie zakąski się pokańczyły, ludzie się nudzą. Ty dopiero przyszedaj. Zatem Krzychu, e, dwa pytania krótkie. Jakie masz życzenia na kolejne trzydzieści lat? E, żeby były tak samo super jak te poprzednie 30 lat. Dobrze. Albo i lepsze. Drugie pytanie. E, co byś chciał, e, może inaczej, e, kim, e, e, twój syn, kim by miał być, jakby miał trzydzieści lat? szczęśliwym człowiekiem. Bardzo dziękuję za wszystko na dzisiaj. Dużo, dużo szczęścia i radości. O matko boska. Już prawie noc Czas na powroty I taki śpią I samochody Przy domach wzdłuż Przywarowały się śło. Coś by się chciało już prawie noc. A mnie już mało i no śmie po mieście tor gdzie. Jak miło Jak ci się dziś pożyło jak minowie. Cóż skończyło dziś coś się, mogę dziś. Cóż się zerwało Jak middle day. Jak middle day dzisiejszy jak minął dzień. Trzeba to się obejrzeć czy stać. to na tych nie tylko dla Polaków nie tylko dla orłów